Etnografowie w terenie, dlatego, że ja przyglądając się tym zdjęciom w archiwum odkryłam, że one nie tylko przedstawiają obiekty badań etnografów, ale przedstawiają też samych etnografów. Izabela Kowalczyk, kuratorka wystawy. Zauważyłam też, że etnografowie zachowywali się troszeczkę czasami tak jakby byli na wakacjach, byli bardzo swobodni i te zdjęcia są zupełnie inne niż te, które pokazują informatorów, a więc tych, z którymi przeprowadzano wywiady. I tak sobie pomyślałam, że właściwie dzięki i tym zdjęciom, my się możemy dowiedzieć właśnie o samych etnografach w terenie. Zdjęciem otwierającym wystawę jest fotografia z Wesela Biskupieńskiego, na którym widnieje młoda kobieta. Poza walorami estetycznymi, fotografia ta niesie ze sobą pewną historię, gdyby mogła Pani o niej trochę opowiedzieć. Pomysł na odnalezienie kobiety z portretu, którą zagadą nazywamy Piękną Panią, pojawił się bardzo szybko. Anna Weronika Brzezińska, koordynatorka wystawy. Wywołałam zdjęcie, wsiedliśmy któregoś pięknego sierpniowego dnia w samochód i pojechaliśmy do Starej Krobi, zaparkowaliśmy w centrum wsi, poszłyśmy do sklepu i tam zapytałyśmy pana, który czekał na swoją kolejkę, aż ją zostanie obsłużony, pokazało się mu zdjęcia, czy zna tych ludzi ze zdjęcia. On powiedział, że tak, ale że więcej nam opowie pani Ania, która mieszka tam w domu, gdzieś tam. I poszliśmy do tego domu, akurat się okazało, że pani Ania wyglądała przez Pokazałaś mi zdjęcie pięknej pani i pani Ania powiedziała, no przecież to moja kuzynka Marysia. Co wystało? właściwie opiera się na, na tym zdjęciu? Pamięta pani o okoliczności, kiedy było robione to zdjęcie. Pamiętam, jak żeśmy nagrywali to wesele biskupiańskie. To był rok tak, że w 68 roku były próby już, w 70 roku było wesele grane, już mi grali to wesele już. To już były te zdjęcia robione tak, że wszystko było tak jak powinno być. To było to w prywatnym domu po prostu i tak wszyscy mieszkańcy wioski to, to wesele grali. A jak chcesz tańcować, to i dobrze, a jak chcesz tańcować. Byliśmy w sumie zaskoczeni, że aż tak szybko i tak łatwo nam poszło. Ja bardzo marzyłam o tym, żeby spotkać tą panią i ją ubrać w taki strój, zrobić jej zdjęcie, ale się okazało, że to był strój babki, a babka życzyła sobie być w tym stroju pochowana. Ta moja jedyna